Widzę, że się tym przejąłeś, nawet bardziej niż wczoraj. W końcu uznałem Jacka już od jakiegoś czasu. Mhm. Wiesz, patrząc na to w ten sposób, mózg Daniela rozpaczkany na jakimś zadupiu raczej nie powinien cię przejmować. W końcu nie znałeś go zbyt długo. Ty też jakoś nie rozpaczasz. Staram się być bezstronny. Bezstronny? Cóż, konsekwentny. Traktuję wszystkich równo. Nie dzielę ludzi na bartych płaczu i resztę. Staram się szanować wszystkich. Taka jest twoja filozofia. Tak czy nie? Jedna z wielu. Zwariowałbym przejmując się wszystkim dookoła. Szczególnie w takim towarzystwie. W jakim towarzystwie? w towarzystwie maniaków ze skłonnościami samobójczymi. Dlatego wierzę, że wiedzą co robią i ich też staram się traktować równie. Chciałeś powiedzieć z równą pogardą. Chciałem powiedzieć to co powiedziałem. Twoja sprawa jak to odbierasz. Wiesz, mam do ciebie wielki szacunek. Nawet mimo tego, że omal się nie poryczałeś widząc śmierć kumpla, a minutę później już o tym nie pamiętasz. Kojarzysz? Jacek nie żyje. Dzień dobry. Yy, państwo Tomaszewscy. Yy, Zostałem Julię. Cześć yy, poznajesz. Tak wiem. Słyszałem o nim. No właściwie dlatego dzwonię. Słuchaj Jacek mówił mi kiedyś, że w klubie była jeszcze jedna osoba. byliśmy opiekunami. To znaczy powinniśmy żyć. Krzysiek bardziej zachorował się jak trener albo dowódca jakiejś Nie Wiem co masz na myśli. A wy jak się poznaliście? Przez znajomość. Zaczekaj. Znajomy wkręcił mnie w to towarzystwo. I jak wrażenia? Krzysiek kto najmniej odpowiednia osoba do zakładania klubów. Dobry nawyk. I jaki? Z tymi śmieciami. Chciałbym taki mieć. Jak to powstrzymać? Co sprawiło, że odeszłaś? Jeśli chcesz odejść, ale tak naprawdę. To niepotrzebne ci do tego moje rady. Nie chcę odejść sam. Z was więcej? Pamiętam Kamila i Jacka. Jest nas więcej. Muszę ich przekonać. A do tego muszę wiedzieć, co ciebie przekonało. To nic nie da. Już im mówiłam, ale to nie ma dla nich znaczenia. Zresztą dla mnie też nie miało. Odeszłam, ale nie po to, żeby przestać. Musisz im pokazać w to, co wierzysz. Wtedy pójdę do tego. Na pewno masz dobry powód, żeby żyć. Muszę wiedzieć. Skoro chcesz, na jednym ze spotkań. Wtedy była kolej Krzyśka, po tym jak nacisnął na spust, pistolet trafił w moje ręce, ten przypadkiem, On nigdy na to nie pozwalał. Ciekawości chciałam otworzyć ten bębenek, bębenek. w środku nie było CO?! Cii, Oszukiwał ja nie chciałam grać z kim, Przez trzeba własnych A najlepsze było w tym wszystkim to, że nikomu kompletnie to nie przeszkadzało. Może mi nie uwierzyli. Nie chciałam grać z oszustami. Odeszłam i chciałam załatwić sprawy na własną rękę. Nomenomen. Pozostaną w klubie czy nie? To jest. Żyje chociaż turecki? Kamil albo Jacek? Kamil żyje. Zginął coś inny. No Jacek podciął sobie żyły. Co zrobisz? Spróbuję ich przekonać. I tak wiemy jak to się skończy. Chcesz grać z oszustem? Nie wiesz czy naprawdę oszukuje. Zresztą to jego chyba To samo mówił ostrowka Dlaczego wszyscy są ślepi? Przyjrzyj się, czy załadował broń dla ciebie. Kamil! Bierzcie się! Pudźcie mnie! Wyjedzie! Spadam! Sześć razy. Słuchaj? Wystrzeliłam sześć razy. Dzisiaj wrócić do tamtych pięknych lat wspomnienia czasem zbudzić, szacunek mieć lat, lat. nie bać się. Julia? Cześć, przepraszam, że o tej porze. Słuchaj, to nowe miejsce nie było chyba najszczęśliwsze. Czasem ktoś tam tędy przejeżdża. Dlatego pomyślałem, że moglibyśmy. Mhm. mhm. Rozumiem On Ale pamiętaj, że to twój wybór Jasne, zawsze możesz Ok A więc żegnam Powodzenia Cześć! Coś ci przyniosłem. Znowu utonę w kwiatach wariacie. Połóż je gdzieś. Dzisiaj jestem tylko na chwilę. Muszę pomóc kuzynowi w warsztacie. Znasz się on na samochodach? No nie trochę. Mam mu pomóc sprzątać. Zacząłeś wreszcie pisać książkę. O czym będę? Nie lubisz o niej mówić, wiem. Ciągle nieco, nie wiesz? Nie mam pojęcia. Kamil gdzieś wyjechał. Spotkałem jego kumpla, Anesteziana. Pamiętasz to ten, co się tak spił, że wzięli go na odtruwanie. Nikt nic nie widział. Nikt nic nie wie. O! Mam jeszcze coś dla ciebie. Przeczytaj. Jechać by można do miasta. w las, Na błoń, na kon i gon. niebo może nie warto? Ech, chyba warto. Tak, tak, warto. Bardzo to warto. O tak, to warto. Jeszcze jak warto. Jak, podobał ci się? Ładne. Ale chyba był dłuższy. Eee tam, reszta to takie tam bzdury. Muszę już iść. Naprawdę, wpadłem tylko na chwilkę. Jutro przyjdę na dłużej. Obiecuję. Książka będzie o najsilniejszej dziewczynie na świecie.